Nie napisano zaś dla Niego jedynie, że Mu to poczytano, ale i dla nas, którym ma być poczytane, jeżeli wierzymy w Tego, który wzbudził z martwych Jezusa Pana naszego, który wydany został z powodu grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego.